Kos. Kos wszedł na rzece na mostek. Przemoczył nogi do kostek. Jęknął więc na cały głos. Rany! Koskie, jakem kos, na pewno będę miał katar. Niechby mi plecy ktoś natarł, niechby dał ktoś aspirynę, bo na pewno marnie zginę. Poleciał kos do lekarza. Doktorku, to mnie przeraża. Przemoczyłem sobie nogi, ratuj mnie, doktorku drogi. Lekarz się roześmiał w głos i spojrzał na kosa z ukosa. Do kataru potrzeb jest nos, A kos przecież nie ma nosa Chętnie z tobą się założę Dziecku to zaszkodzić może Lecz ty kosie, co chcesz rób Nie masz nosa, tylko dziób Mój drogi, ptakom katar nie zagraża Kos jak niepyszny wyszedł od lekarza, zawstydzony kroczył lasem, a ptaki dookoła ćwierkały tymczasem. Patrzcie, patrzcie, idzie kos, ależ mamy z kosem los. Kosi, kosi łapki, pogadaj do babki. Co kosie, co kosie, co kosie, dostało ci się po nosie?